Na początku chciałem przekazać pozdrowienia od, od swojego zboru z Gołdapi i od mojego pastora, brata Jacka, który złożył świadectwo o, o waszym pastorze, a, a mój pastor jest bardzo ważną osobą w, w moim życiu. Razem wywodzimy się ze, ze sportu walki. Brat pastor zostawił kickboxing, z jednym dniem sprzedał worki, sprzedał rękawice i, i jego żona nienawidziła go na 6 lat, on sześć lat o nią się modlił. Dwa lata przed nawróceniem żony Bóg powiedział przez proroka, synu mój niedługo już wytrzymaj. Dzisiaj jest, jego małżeństwo jest dla mnie wzorem, świadectwem tego, jak powinno wyglądać chrześcijańskie życie, jak wygląda jego rodzina, jego dzieci. Ja też chcę, tak jak on, tak jak inni bracia, którzy Dużo, długo, dłużej idą za Chrystusem. Zanim podziela się słowem, też chciałbym się podzielić świadectwem, tak jak my Akurat jesteśmy bardzo, on mnie blizok, on jest mi bardzo bliski. Jakoś tak wpadliśmy sobie w duchowe objęcia, kiedy Bradżenia przyjechał do naszego zboru i postanowił jeden miesiąc popracować przy, przy, przy naszym zborze, Bóg pobudził jego serce. u mnie to było tak. Ojciec zabił mi mamę, jak miałem 10 lat. Na początku wychowywał nas przyrodni brat, bo miałem jeszcze jednego rodzonego brata. Później trafiliśmy do domu dziecka. W domu dziecka ten mój brat, młodszy o 6 lat, poszedł z kolegami na taką dziką żwirownię. Na tej żwirowni całą grupą podkopywali hałdę w piachu takie zabawy młodzież ma, która nie ma zajęcia, chodzi w niekontrolowany sposób. On był zawsze taki zawzięty, podkopywał do końca, reszta wyszła na górę i ta chauda ziemi się oberwała, zjechała na nim, na sam dół i na dole on już nie żył. Kiedy karetka przyjechała, Erka już było za późno. <śmiech> Miałem jeszcze jednego brata I pojechał, był ode mnie 10 lat starszy, Pojechał na Śląsk szukać pracy. Tam świat go wciągnął w swój wir. Z kolegami wracali z imprezy. Tak jak to bywa, on jechał za kółkiem pod wpływem alkoholu. Wypadł z dużego fiata z zakółka na zakręcie i on jeden zginął, reszta z opa kierownicę. I przyszedł taki czas w tym domu dziecka, że po prostu wszystko mi się zawaliło. Straciłem totalnie sens życia. Śmierć mamy, śmierć jednego brata, śmierć drugiego brata. Wpadłem w głęboką depresję. I to był pierwszy raz, kiedy zacząłem wzywać, Boże, jeżeli jesteś, to przyjdź, pomóż. Boże, jeżeli jesteś, to objaw mi się. I Bóg słyszy każdego. On nawet słyszał prośby gibonician, którzy nie byli narodem Bożym. I On słyszy każdego. I każdy, kto wzywa Jego imienia, będzie zbawiony, tak mówi Pismo. I Pan przysłał mi kolegę ze szkoły, z którym ja miał, miałem wspólnego. On Nawet rozmawialiśmy w tym tygodniu, on w tej chwili odszedł od Pana, ja się modlę za nim. Ale Bóg go użył w tym czasie i on mi przyniósł Nowy Testament. Ja złapałem się tego Nowego Testamentu jako deski ratunkowej. Po prostu wbiłem zęby w tę Ewangelię. I przyszedł moment, że zaczęły się dziać do mnie, dookoła mnie takie rzeczy, których ja nie rozumiałem. Przychodziła Boża obecność, a ja nie wiedziałem wtedy, co to jest, co się ze mną dzieje. Bóg wyciągnął mnie z tej depresji i z głąba, którym byłem, bo tak siebie nazywam. Po prostu Paweł nazywa siebie płodem poronionym, ja byłem głąbem wtedy. Siedziałem w siódmej klasie, zawodówkę skończyłem poznajomości z nauczycielami od fizyki, reszta oblewała, bo mieliśmy wspólną pasję, żeglarstwo. Technikum pierwszą klasę, nie wiem jakim cudem i kiedy ta cała sytuacja mnie dopadła, kiedy leżałem pod tą kołdrą te, te trzy miesiące i wzywałem imienia Pana, już wtedy coś zaczęło się we mnie dziać, coś co my nazywamy łaską. Wiemy, że łaska to między innymi nadprzyrodzone możliwości, które daje Bóg, których my sami z siebie wykrzesać nie możemy zupełnie. Technikum skończyłem jako najlepszy uczeń w szkole. Nie wiem, jak to się stało. Studium medyczne Wydział Ratownictwa Medycznego, dosłownie jak u babci na pączkach, udało się zdać na warszawskie AWF i skończyłem dziennie warszawskie AWF na bardzo dobry. Do, ci, do dzisiaj, jak spotykam wykładowców, oni mówią, Panie Sławku, takich studentów już nie ma. Ja wiedziałem, że to nie była moja zasługa. Z tych najtrudniejszych zagadnień wymyślałem wzory. Na początku studenci z mojej grupy się śmiali ze mnie, a później przychodzili po te wzory. Na agapę, może opowiem szerzej, żeby nie zajmować czasu, kto będzie chciał, to podejmę rozmowę z każdym. Udało się skończyć ten AWF. Wybaczyłem ojcu, że zabił mi mamę. Ojciec przepisał na mnie dom spotkałem wspaniałą kobietę trzech lekarzy nawet jeden w Warszawie powiedział że my dzieci mieć nie będziemy a Bóg powiedział swoje mamy dwójkę dzieci Mateusz ma 17 lat Izabela ma 12 udało się założyć firmy autokary ciężarówki ale w tym czasie miłość zaczęła już słabnąć ja nie poszedłem za Jezusem wtedy tak jak powinienem był pójść Poszedłem w kościele katolickim, a diabeł tak wolniutko usypia nas wszystkich, tych, którzy, którzy po prostu pozwalają, żeby on usypiał. Wykrada tą prawdę nam po, po ziarenku. I tak było ze mną. Ta moja miłość słabła, słabła, słabła, słabła, słabła. Zaczęły się jakieś wyjazdy autokarami za granicę. Ja spożywałem alkohol. Tego alkoholu było coraz więcej, coraz więcej. I poszedłem na bagno grzechu. I przyszedł taki moment, że się zakochałem w świecie. Wtedy myślałem, że miłość to jest miłość. Po prostu ona przychodzi, tak? Wiemy doskonale, że uzdrowienie można doznać u Boga. Ale można dostać uzdrowienie gdzie indziej. Wczoraj z pastorem mieliśmy wspaniałą społeczność w jego domu. Ja nie wiem, czy wszyscy słyszeli o szeptuchach. Są takie wiedźmy, które są, najwięcej ich tam jest w okolicach Podlaskiego. Mój kolega wrócił z Niemiec z posocznicą, z, z taką chorobą, która, po której lekarze mu powiedzieli, że nie dadzą rady uratować nogi i on pojechał do takiej szeptuchy. Ja prosiłem go, Grzegorz, nie jedź, nie jedź podczepią ci się demony, depresja, padaczka tak naprawdę jeszcze nic, nic nie wiemy i on dostał uzdrowienie i my wiemy, że wielu przyjdzie i powiedzą, że uzdrawiali w imię pańskie, a pani może powiedzieć nigdy was nie znałem ja wtedy nie wiedziałem, że to jest miłość od wroga tak naprawdę, bo ja mam żonę i mam dzieci i to jest po prostu to nie jest boskie i znowu zacząłem wołać, Boże, wybacz mi, Ty mnie wyprowadziłeś na prostą, pomogłeś, pobłogosławiłeś moje życie, uczyniłeś moje życie kwitnącym ogrodem, a ja odszedłem od Ciebie. Zacząłem znowu wzywać swoimi, wymyślałem po prostu swoją modlitwę, Abba, Ojcze, Duchu Święty, przyjdź Jezu, ufam Tobie. I to była na ten czas cała moja modlitwa, nic więcej, żadnych klepanek, mimo że chodziłem do kościoła katolickiego, ale jakoś po prostu tak coś mi podpowiadało w środku, żeby tak się modlić. I w grudniu, kiedy wszystko już w domu zaczęło się walić, dosłownie wystarczyło wyciągnąć zawleczkę z granata, i bez granata, samo zawleczkę i wszystko by wybuchło, spotkałem na naszym gołdabskim basenie chłopaka, który opowiedział mi swoje świadectwo. Grał w piłkę, zarabiał potężne pieniądze w pierwszej lidze i jak sam się zgubił. Po jego świadectwie ja się nawróciłem. Żona wybaczyła mi te moje, te moje grzechy, ale po jakimś czasie, kiedy ja biegałem i, i głosiłem wszędzie Ewangelię dosłownie, tak jakbym strzelał z kołasznikowa ale tak to jest, jak człowiek zobaczy, że, że naprawdę wąska jest ta droga, ta ścieżka która, i brama, która prowadzi do królestwa i niewielu ją znajduje. I że Biblia tych ludzi, którzy są dookoła nas, nazywa martwymi. I że oni, jeśli dzisiaj umrą, to idą w wieczny ogień. To dostajemy taką miłość i chcemy tych ludzi wyciągnąć, diabłu z gardła. Ale też wiemy, że słowo jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Ja w tym czasie nie, nie potrafiąc posługiwać się tym mieczem, pokaleczyłem żonę, pokaleczyłem siebie. Jeszcze byłem w takiej społeczności, która tak naprawdę jest republiką samozwańczą, nie jest, nie jest jakimkolwiek, jakimkolwiek kościołem, bym tego nazwał po prostu. To jest stowarzyszenie, które po swojemu wyznaje Chrystusa i i wiem, że po prostu popełniłem w tym czasie mnóstwo błędów. Żona po pewnym czasie powiedziała, ty się uspokój, będziemy dalej chodzić do kościoła katolickiego, wszystko będzie tak, jak było. A ja powiedziałem, nie, ja już raz się zgubiłem, ja z tej drogi nie, nie zajdę, ja idę za Chrystusem. Po, po, po kilku dniach żona powiedziała mi tak, to, to albo ty się wyprowadzasz, albo ja się wyprowadzam. Mogłem do końca trzymać i upierać się, no ale po prostu e, nie chciałem, żeby żona przeprowadzała się do małego mieszkania, nieumablowanego, niewyremontowanego. Zosta po prostu wyszedłem z domu. Mieszkam w tym domu, który, który, który przepisał na mnie e, ojciec. W trakcie tego mojego nawrócenia działy się dookoła różne dziwne rzeczy, które ja w tamtym czasie też nie rozumiałem, ale na ile szczerze umiałem, chwytałem Pana Boga za stopy i, i starałem się po prostu iść za Nim ze wszystkich sił. My czytamy w Słowie Bożym, że Bóg wodzi oczyma swoimi po ziemi i błogosławi tych, którzy Go szukają szczerym sercem. Przeszedłem przez praktycznie trzy społeczności, zanim trafiłem do tej społeczności, w której jestem. Obecny pastor wynajął mnie autokarem, żebym zawiózł ich do, do Estonii na konferencję braterską. Cztery dni spędziłem z tymi ludźmi, podróżowałem, jadłem, spałem i słuchałem tego słowa, którego oni głosili. I po powrocie z tej Estonii, Zacząłem zadawać pytania Bogu, o co tu chodzi? Jedni i drudzy wyznają Jezusa. My wiemy, że prawda jest jedyna i śpiewamy nawet taką pieśń. Ta prawda gdzieś jest, gdzieś jest ta oblubienica, po którą przyjdzie Chrystus. Kto, kto ma tą prawdę? Gdzie jest ta prawda? I kiedy na kolanach wołałem do Pana, Bóg otworzył mi Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział, gdzie właśnie jest napisane, I i przyjdzie was wielu i powiecie, że uzdrawialiście mocą mojego imienia, czyniliście cuda mocą mojego imienia, wyganialiście demony, a ja wam powiem, że nigdy was nie znałem. Ja pamiętałem, pamiętałem tą część Ewangelii, ale ona we mnie była zapamiętana jako, ja was nie znam. Więc ja sobie w moim pojęciu zakodowałem to, że po prostu ktoś się zgubił na ostatnim etapie swojego życia, i dlatego Pan tak mówi. A wtedy bardzo mnie dotknęło, że nigdy Was nie znałem. Czyli tak naprawdę ci ludzie, a przyjdzie ich wielu, tak jak Jezus mówi, nigdy nie znali Pana. Dostałem i skórki, dosłownie na całym ciele. Oddałem życie Jezusowi. Żona mnie wygoniła z domu, powiedzmy, nazwijmy to po prostu za to, że poszedłem za Chrystusem, bo mogłem żyć dalej w grzechu i razem z nią i powiedzmy, że na ludzki sposób to by było wszystko ok. Od tego momentu zacząłem się jeszcze bardziej modlić. Z tymi braćmi, z którymi byłem na Estonii, to dowiedziałem się, że oni zbierają na piec to był nowy, no nie nowy budynek, był po prostu odkupiony budynek z rynku wtórnego. Kiedy poszedłem tam zanieść na ten piec taką kwotę, jaką Bóg mi położył na sercu, dowiedziałem się, że tydzień później będzie prorokini z Ukrainy. Ja wcześniej tylko słyszałem o takich prorokach, którzy chodzą z zamkniętymi oczami, nakładają ręce i Bóg przemawia. Dla mnie to było po prostu coś, coś niebywałego. I kiedy byłem na tym zgromadzeniu, Okazało się, że trzy osoby otrzymały słowo prorocze. Ja też nie wiedziałem, dlaczego trzy osoby, a nie, a nie, i akurat byłem tam ja, a nie inni, ale Bóg na tyle, ile wtedy zrozumiałem, ja usłyszałem tylko, Synu mój, zobaczysz wielkie cuda w swoim domu, tylko zostań mi wierny. Obecność Ducha Świętego była tak potężna, że padłem na kolana, nie mając nic do, do powiedzenia, że tak powiem, nie decydowałem o tym ja. Zacząłem mocno płakać, nie patrząc na to, że ludzi było pewnie dwa razy więcej niż dzisiaj jest na zgromadzeniu, mimo że to było nowe miejsce, że ja tych ludzi nie znałem. Miałem wrażenie, że klęcząc na tych kolanach, po szyje jestem w lodowatej wodzie. Taka była żywa obecność Ducha Świętego. Dopiero później zrozumiałem, że Bóg wie wszystko, zna, wie ile jest włosów na naszej głowie, może bez problemu policzyłby każdy na mojej głowie i na głowie waszego pastora, nie ale, ale na niektórych głowach pewnie ciężko by było policzyć człowiekowi, a Bóg wiedział, że ja w tej chwili muszę opuścić po zgromadzeniu zbór i jadę autobusikiem akurat na zawody wio wio wiozę biegaczy. Te dwie osoby, które jeszcze poza mną otrzymały słowo, też musiały opuścić zbór. Pozostali otrzymali słowo prorocze po po zgromadzeniu, kiedy dostałem całe przetłumaczone słowo z języka rosyjskiego, bo na dany moment usłyszałem tylko, tylko właśnie to jedno zdanie, przeczytałem, synu mój, biegasz między dwiema studniami, a ja jestem na tym miejscu, tu jest ta studnia z żywą wodą. Jak ważne, synu mój, żebyś wybrał tą studnię z żywą wodą. I kiedy opuszczałem tamtą społeczność, to tylko dostałem potwierdzenie z kilku źródeł. Może na Agapę, jak ktoś będzie chciał, to porozmawiamy grubiej. Ten czas po prostu leci, jakby ten zegarek się rozpędził z, z 10 razy szybciej niż zwykle. I tak jestem w tej społeczności, w której dzisiaj jestem. Tak naprawdę zobaczyłem, że ci ludzie mają miłość do siebie. Wcześniej byłem 5 miesięcy najdłużej w jednej ze społeczności. Wszyscy wiedzieli, że jestem wygnany za Jezusa, ani razu nikt nie zapytał, gdzie wychodzę po, po, po, po społeczności. Szedłem w nicość, nikt nie zapytał, nie, czy bym zjadł z, z nimi obiad, co będę robił. Dzisiaj mam braci i siostry, którzy szczerym sercem idą. Wiadomo, każdy gdzieś tam jakoś pada, nie? ale widzę, że to jest ta budowla, w której widzę, że i wy uczestniczycie. Że wszyscy jesteśmy żywymi, żywymi kamieniami, że wszyscy idziemy w jednym kierunku, że wszyscy wzywamy imienia Jezusa, trzymamy się Jego słowa. Kiedy jechałem tutaj do Was, wiedziałem, że to nie jest przypadek, że Bóg wszystko to tak ukształtował Zresztą od, od pierwszego słowa z, z bratem Pawłem, Paweł, brat Paweł powiedział, że to było kliknięcie, nie? No enter, że to, że to jest to. Ja też tak odebrałem, mimo że, bo jesteśmy w Jarosławcu, akurat tutaj z, z Żenią przywieźliśmy małym autobusikiem e, młodzież na obóz sportowy, przerobiliśmy malutki autobusik na kemping, wymontowaliśmy fotele, mamy, <śmiech> mamy tam kuchenkę gazową, mamy materac. E, dziękuję, że pozwoliliście dzisiaj coś zagrać na gitarze, bo ja nie jestem grajek żaden w kościele u siebie bardzo rzadko coś, coś gram. Jest brat, który ma powołanie do tego i tym się zajmuje. Ja jestem dzisiaj kierowcą autokaru bądź ciężarówki. I zdarza się, że i autokar cały ewangelizuje, jeśli autokar wyraża zgodę. Tutaj na, na, na dzień dziecka wiozłem dzieci z panią katechetką do na jakieś spotkanie, Wełku. No i dzieci zaczęły śpiewać niemrawy jakąś pieśń dla, dla naszego Pana Jezusa. Skończyli śpiewać, ja mówię, słuchajcie, że zaraz, żeby nie wyszło, że kierowca kocha Jezusa bardziej niż cały autokar. Oni ha, ha, ha, w śmiech cały autokar i oni mówię, to niech kierowca zaśpiewa. Ja mówię, dobra, ja proponuję bitwę na głosy. Wy śpiewacie jedną pieśń, ja śpiewam drugą pieśń. W pierwszym rzędzie siedzieli rodzice, rodzice to będzie jury, i mamy czas do Ełku, zanim dojedziemy z Gołdapii, 60 km. możemy rewanż na powrocie zagrać jeszcze, nie? No i tak po prostu ja przez mikrofon śpiewałem dla nich sam pieśń, jedno, oni śpiewali e, dla, e, po prostu to, co pani katechetka im tam e, da, dawała do śpiewania. W każdym razie nastąpiło potężne ożywienie w tym autokarze. Ja jeszcze e, powiedziałem, że mam dla tych najlepszych, którzy śpiewają, mam trzy Nowe Testamenty z psalmami, także w ogóle była, była naprawdę dobra, dobra zabawa, a, a przy tym, przed każdą pieśnią pozwalałem sobie coś powiedzieć, czy to historię Biblii, no, czy to, to jak nasz Zbawiciel działa, że nie ma czyśćca tak naprawdę, że, że trzeba samemu iść za Panem, wziąć swój los w swoje ręce. Kiedy wróciliśmy... Pani het, katechetka rozliczała się za wyjazd i wyszło tak, że jeszcze dwie godziny rozmawialiśmy o Chrystusie i to był to był naprawdę dobry czas i pani katechetka wyszła stamtąd z, z, ze swoimi oczyma trzy razy większymi, jak, jak, jak weszła do, do tego autokaru. Mam nadzieję, że to te, te słowo, które tam się zasiało, że ono będzie wzrastać, tak jak taką nadzieję my mamy, ale wiemy, że, że to Pan Bóg daje wzrost. I tak jak jechaliśmy wczoraj sobie z tego Jarosławca, z bratem Żenią do was, wyszliśmy, deszcz padał, wyszliśmy na stopa i tak jak Bóg naznaczył robaczka, który zjadł krzak nad Jonaszem, tak Bóg naznaczył tego robaczka, który jechał za, za kółkiem, się okazało, że ludzie wynajęli busa na dworzec kolejowy do Słupska, zapłacili za to 150 zł, a my po prostu przyjechaliśmy do Słupska za, za chwała Bogu i dalej siedzieliśmy w pociąg, w pociągu udało się też grać, śpiewać i ludzie zadawali nam pytania. My odpowiadaliśmy, błogosławiliśmy ich potężnym imieniem naszego Pana, Także mam nadzieję, że e, przez ten tydzień, bo jesteśmy tutaj do, do piątku, tutaj jesteśmy w Jarosławcu, bo pewnie będziemy się przemieszczać gdzieś tam po okolicy, może Darłowo, może, może gdzieś tam, gdzie Bóg poprowadzi, będziemy się modlić, gdzie położy na serce, bo... Tak jak bratarzenie prowadzi, ja takie prowadzenie mam od momentu, kiedy się nawróciłem. Dziękuję Bogu, że stworzył mi niesamowite warunki. O, czasami ciężko jest zawołać do Boga, kiedy otwieramy lodówkę, tam oprócz światła jest jeszcze coś do jedzenia, kiedy mamy pracę, kiedy mamy dom, rodzinę, wszystko jakoś tam się układa. Po prostu może tej szczerości czasami zabraknąć, może tego ognia w sercu zabraknąć, a ja dzisiaj mam wspaniałe warunki, mieszkam sam na 21 jeden pokojach. Mam komorę i mam, mam obietnicę Boże i idę za Panem ze szczerego serca tak najbardziej, jak umiem. Bóg położył mi temat, zanim tutaj przyjechałem, w, trak, w trakcie drogi wiedziałem, co będę mówił, ale myślałem, że to może jest z ciała. I kiedy brat Paweł nakarmił nas wczoraj, położył nas spać, ja jeszcze czytałem Słowo i, i poprosiłem, Boże, otwórz mi, może to, co Ty chcesz powiedzieć, a nie ja, ale Pan potwierdził mi to takim, i to takim fragmentem, którego, którego ja do tej pory nie widziałem. Ja wiem, że my wiele jeszcze nie widzimy w Słowie Bożym i tak naprawdę, jeżeli, jeżeli nie będziemy ze szczerego serca, ze wszystkich sił swoich iść za Panem, to, to może nie nastąpić. Nie wiem, jaki macie system, czy wyświetlacie Słowo Boże na, na ścianę, tak? Ja bym chciał, żebyśmy otworzyli pierwszy psalm.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 Przeczytam tak troszeczkę w skrócie. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, lecz ma upadobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. To ostatnio jeden z braci opowiadał takie świadectwo, że był gdzieś tam w Polsce, odwiedził wierzących. I w trakcie wieczoru tam był włączony telewizor. On mówi, że tak, później pomodliliśmy się. Ale ja nie dałem rady się modlić. Jak zamknąłem oczy, to przede mną wędrowały tylko te obrazy z tego ekranu. Jak ten brat to mówi, ja sobie przypomniałem swoje dzieciństwo. Kiedy grałem w Mario Brosa, to nie mogłem zasnąć, bo ten Mario Bros jeszcze pustoszył moją głowę i ja nie mogłem zasnąć i musiałem liczyć barany i nie wiadomo, co jeszcze robić, kombinować, żeby zasnąć. Biblia mówi, że jesteśmy naczyniami. To, w co, co w nas się wlewa, to, to z nas będzie się wylewać. Kiedy tak przez pierwsze miesiące szedłem za Bogiem, zastanawiałem się, dlaczego niektórzy odpadają. Tak Bóg położył mi na sercu, żeby się spotykać z tymi ludźmi, żeby rozmawiać, żeby jeszcze się modlić. Tak naprawdę nie wiedziałem, jaki jest cel tego mojego tych, tych tych moich spotkań, ale wszędzie, gdzie wiedziałem, że ktoś upadł, próbowałem się spotkać i próbować go podnieść, modlić się z nim razem. Ludzie byli szczerzy przede mną. I oni otwarcie mówili o tym, że jeszcze sobie coś zostawili na tej planecie. Coś, co lubią, Coś, co było ich pasją. Coś, czego nie mogli zostawić jeszcze. I sam Wcześniej siedziałem w, w sporcie, ścigałem się na biegówkach, w triatlonach, biegałem maratony, ogólnie rolki, nartorolki to tak naprawdę sport był moim Bogiem i to swojej chwały szukałem, patrzyłem tylko kto, kto, kto macha do mnie, kto, kto zwraca na mnie uwagę. My mamy kochać Boga, z całego serca swego, z całej, duszy, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. A czasami jest tak, że jeszcze coś zostawiliśmy. Ja widzę w każdym zborze, tak jest, w każdym zborze jest ktoś, kto jeszcze, jeszcze nie może zostawić serialu, kto jeszcze może piłkę nożną, na piłkę nożną otwiera serce. Apostol Paweł mówi, żebyśmy ze wszystkiego najbardziej chronili swojego serca. To wiadomo, że nie chodzi o to, żebyśmy kupowali sobie margarynę benekol i żebyśmy po prostu pilnowali ciśnienia. To chodzi o te nasze duchowe serce. A to jest tak, że my poprzez pasję tak naprawdę oddajemy chwałę jeszcze ziemi. Tak naprawdę jesteśmy przyklejeni nosem do, do tej ziemi. I wtedy ciężko jest tak naprawdę wzbić się ponad ponad te wszystkie problemy, troski i zmartwienia. Jak jesteśmy jeszcze na psalmach, tego nie planowałem, ale otwórzmy psalm 27. Od piątego wersetu. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. My wiemy, że po 40 dniach postu diabeł wziął naszego Pana na wysoką górę, pokazał mu królestwa wszystkie dookoła i powiedział, oddam Ci władzę nad tym wszystkim, tylko Ty padni przede mną, oddaj mi hołd. I teraz, czy my dzisiaj nie oddajemy hołdu tej ziemi. Mamy się wzbić jak orły nad tą ziemię. Ale to jest tak czasami, że te nasze troski, zmartwienia, problemy tak naprawdę są naszym Bogiem. To, to tam jesteśmy zalogowani na tej ziemi, to my oddajemy dzisiaj hołd, hołd ziemi, czyli tak naprawdę wiemy komu. My wiemy, że to wszystko spłonie. Raz było zalane, drugi raz wszystko spłonie. Kiedyś to nie będzie miało żadnej wartości. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale to Pan obiecuje nam, że da nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i uwierzcie mi, że to następuje, ale jest warunek. Nie możemy oddać siebie na 70%, na 80%, na 99%. Z bratem Żeniu żeśmy sobie wczoraj pożartowali że na milion procent, i brat Rzenia powiedział: I jeszcze ciut, ciut bolsze. I tak jest, kochani. Czy Jezus dzisiaj jest naszą pasją? Czy rozważamy zakon Pana dniem i nocą? Czy trwamy w Jego słowie? Czy śpiewamy pieśni? Jak nam jest smutno, to smutne. Jak jesteśmy radośni, to radosne. Tych pieśni jest dużo. Czy szukamy społeczności z narodem Bożym, czy może idziemy w świat i zasiadamy w tej, w tej loży, o której to jest napisane, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Czy my dążymy do jedności? Czy my szukamy braterstwa? Czy my szukamy społeczności? Czy to Słowo Boże jest naszym, naszym życiem tak naprawdę? Wiemy, wszyscy znają pierwszy werset Ewangelii Jana, który mówi, że na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Pan jest między nami obecny swoim świętym duchem, ale jest obecny dla nas tutaj, zostawił siebie jako słowo. My wiemy, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jezus powiedział, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminie z tego zakonu. W objawieniu, dziewiętnasty rozdział, chciałbym przeczytać od jedenastego wersetu. W warszawskich Bibliach to jest strona 1348. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny, i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam, a przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi, Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior, a z ust jego Wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On, on sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Królów-Król i Panów-Pan. W pierwszym liście Jana. W drugim rozdziale, od piątego wiersza, strona 1324. Jan mówi, może od czwartego wiersza. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża, po tym poznajemy, że w nim jesteśmy". Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. My wiemy, że Biblia kończy się takimi słowami, a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. Słuchajcie, wielu ludziom głoszę Ewangelię, z wieloma ludźmi rozmawiam na temat Słowa Bożego i obserwuję, że ludzie nie mają miłości do Słowa Bożego, czyli tak naprawdę do Chrystusa, bo On jest Słowem Bożym. On nazywa się Słowo Boże, tylko mają miłość do jakiejś nauki. Rozmawiam często ze świadkami Jehowy, oni sobie wyobrażają, że na jakiejś lotni przylecą przez ten, przez ten wąwóz, gdzie nie widzą tego, że to on jest drogą, prawdą i żywotem. Nie uznali go jako Boga, ale twierdzą, że znają się z Bogiem, tak? A my wiemy, że kto czci syna, ten czci ojca. Kto ma syna, ten ma ojca. Nie ma innej drogi. Tak naprawdę, jak przez społeczność z Chrystusem, przez Jego Słowo. Jeżeli my dzisiaj nie mamy tej miłości, ja sam proszę o to. To jest jedna z moich głównych modlitw. O miłość do Jego Słowa. Proszę, żeby otwierał mi swoje święte Słowo. Nie literę. Możemy się literalnie nauczyć wszystkiego, ale prawdę. I jak dostrzegamy tą prawdę w tych wersetach, to ona jest nieskończonością. My mamy wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa i może na dzisiejszy Dzień, na dzisiejszy etap naszego rozwoju dany werset będzie miał takie, a takie zrozumienie. Ale nie, nie możemy się zamknąć, podnieść tego nosa do góry naszego duchowego, bo możliwe Bóg będzie chciał za jakiś czas nam odsłonić kolejne znaczenie tego wersetu, a później kolejne. Kto zna Ezechiela, to w Ezechiela jest napisane. I ten mąż Boży kazał mi iść po kostki, przeszedłem tysiąc łokci. Ten mąż Boży kazał mi iść kolejne tysiąc łokci i szedłem po kolana. I tak głębiej i głębiej. I w pewnym momencie zacząłem płynąć, tak? Wiecie, jak się nawróciłem, nie mogłem zrozumieć znaczenia słowa pycha. Przez dwa miesiące co najmniej się modliłem i to była jedna z moich głównych modlitw, mówiłem, mówiłem, Boże, i kiełbasa pycha, i lody pyszne, wszystko pycha, jak ten diabeł tutaj nam poplątał te języki, tu wie, że babel nie trzeba, wystarczy, że Polski, polska kiełbasa i, i w ogóle wszystko pycha i wszystko, wszystko pyszne. I kiedy pojechałem na pierwszą swoją konferencję do Warszawy, prowadzący tę konferencję zadał takie pytanie, kto nie rozumie znaczenia słowa pycha? Na sali było około 800 osób. Ja siedziałem w przedostatnim, może. W, ostatnim, w przedostatnim rzędzie. I byłem jedyną osobą, która podniosła rękę do góry. A moje serce płonęło w tym momencie, ja wiedziałem, że to, była od, że to jest odpowiedź na, mo, na, moje modli, na moje modlitwy. Prowadzący pokazał palcem, żebym podszedł. Kiedy szedłem przez środek, niektórzy drwili ze mnie. Nie rozumiem znaczenia słowa pycha, ale też mi, też mi coś. W ogóle się tym nie przejmowałem, szedłem przez tą salę, wiedziałem, że to jest odpowiedź na moje modlitwy. Okazało się, że kiedy podszedłem, bardzo bliziutko stanęliśmy w cztery oczy, że jeszcze z dziesięć osób nabrało odwagi, ale one już stały w drugim rzędzie. Ja wiedziałem, że to jest odpowiedź dla mnie. Prowadzący spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział takie zdanie, które będzie tutaj w środku, w moim sercu, do ostatniego dnia, do ostatniego uderzenia mojego serca. Podważanie jakiegokolwiek Słowa Bożego, czyli uznanie człowieczku, że Ty w swojej mądrości jesteś mądrzejszy od Boga, to jest pycha. Od tego dnia biorę Słowo takim, jakiego ono jest. Staram się każdego dnia Zaczynać od słowa i kończyć słowem. I powiem wam tak, że śnią mi się wersety, śnią mi się przez sen, budzę się, śpiewam pieśni, budzę się, modlę się na językach. I przyszło mi też zrozumienie tego pierwszego psalmu, że szczęśliwy mąż, który rozważa ten zakon, Pana dniem i nocą. Kiedy wczoraj wieczorem poprosiłem Pana, żeby mi powiedział, co, co, mam, co mam mówić, co ma do powiedzenia dla was. Ja wiem pewnie, że to, to, co mówię, to są bardzo proste rzeczy. Po rosyjsku jest fajnie powiedziane, że prarok u siebie nie pryni Czyli może jeżeli brat Paweł, mimo że jest wspaniałym człowiekiem, wspaniałym pastorem, wspaniałym bratem dla mnie, nadajemy na tych samych falach, to może być tak, że wy go już czasami nie słuchacie, po prostu przysypiacie. A my mamy, przychodząc do domu Bożego, być nastawieni na słuchanie, zostawić te ziemskie sprawy, oderwać się od nich, stanąć na tej skale, ale tak będzie tylko w momencie, kiedy wszystko będzie wywyższone, kiedy każdą myśl, jak mówi 10 rozdział do drugiego listu do Koryntian, że każdą myśl oddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeżeli tak będzie, jeżeli każdą najdrobniejszą rzecz, Będziemy oddawać naszemu Ojcu w dłonie, bo On tego oczekuje od nas. Ja rozmawiam ze światem, świat mówi, ja swoimi drobiazgami nie będę zawracał głowy. Bóg ma więcej spraw, bo On ma ważniejsze sprawy do załatwienia. Czy my wiemy, kto to jest Bóg tak naprawdę? Czy my wiemy, że On przenika każdy milimetr naszego ciała, powietrza, wszelkiej materii, że On ma kontrolę nad wszystkim? Że On ukształtował nas w łonie matki i z każdym z nas chce mieć społeczność w najdrobniejszej sprawie. To jest nasz Ojciec. On chce się cieszyć z nami, chce płakać z nami. On widzi każde nasze przeżywania, słyszy każdą naszą prośbę. Wczoraj Pan mi otworzył w trenach, w pierwszym rozdziale, to jest strona 882. Mój wzrok wylądował, od razu na to miejsce, osiemnasty wiersz. Sprawiedliwy okazał się Pan, bo buntowałem się przeciwko Jego słowu. Słuchajcie wszystkie ludy i patrzcie na moje cierpienia. Moje panny i moi młodzieńcy poszli na wygnanie. My oczekujemy błogosławieństwa od Boga. Oczywiście apostoł Paweł mówi, że przy że godny pożałowania jest człowiek, który tylko na tej ziemi oczekuje po prostu Bożego działania. Wiem, wiemy, że mamy tam skarb w niebie i tego skarbu tak naprawdę powinniśmy pilnować i myśleć o tym, co jest w niebie, a co nie na ziemi. Bardziej, że te problemy, które są dzisiaj, one za parę dni są nieważne. My jesteśmy jak ta para Huchniesz na szybę, po kilku minutach jej nie ma. Jesteśmy jak trawa, jesteśmy jak kwiat polny. To wszystko bardzo szybko przeminie. Z większością z was zobaczymy się po drugiej stronie dopiero. Ale ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie można iść z Bogiem na pół gwizdka. On mówi do nas, że jeżeli, jeżeli będziesz letni, wypluje ciebie z, z ust swoich. W oryginale jest troszeczkę mocniej. On mówi, że nas wyżyga po prostu czyli jakich mdłości dostarcza Bogu taki chrześcijanin letni, który może jedną nogą stoi po prostu u Boga, a drugą gdzieś tam jeszcze w świecie, gdzie czegoś nie zostawił, gdzie po prostu ma miłość do tej planety jeszcze, gdzie zostawił swoje lubię, swoje ja. A my dzisiaj śpiewaliśmy, że wszystko, wszystko oddaje Tobie. I tak my oczekujemy błogosławieństwa, Chcemy, żeby nasze dzieci wzrastały w Panu, żeby były posłuszne, bo mamy przecież obietnicę, że Ty i Dom Twój będziecie zbawieni będzie, będzie zbawiony. Ale zawsze Pan mówi do nas, jeśli. Jakiekolwiek słowo prorocze ja słyszałem było: jeśli. Jeśli będziesz wierny, jeśli będziesz po prostu szedł ze szczerym sercem. W pierwszej księdze mojżeszowej, 26 rozdział, będziemy się powoli zbliżać do końca. Szybko trzeba się zbliżać. Dobrze, to ja na tym zakończę pewnie. W pierwszej księdze mojżeszowej, 26 rozdział, to jest strona 31, od trzeciego wiersza. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu temu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi Ojcu Twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu temu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Ci ludzie, z którymi ja rozmawiam, oni czasami mówią, to nie do nas, to do Koryntian, to nie do nas, to do Galatów. Ja błogosławię te wszystkie, panie, siostry, przepraszam, Odżeni się nauczyłem Pan i Panie, bo jego ja tak uczą polskiego. Błogosławię te siostry wszystkie, które nakrywają głowy. Ja słyszałem tak, takie słowo prorocze przez proroka, który biegał godzinę przed, przed narodem Bożym z zamkniętymi oczami dwa razy przymrożył oczy. Do jednej z dziewcząt było powiedziane, a gdzie Twoja pakrywała? U tej siostry nie było nakrycia. Czy my jesteśmy w stanie dzisiaj się uniżyć przed słowem? Czy my możemy przyjąć każde słowo, nie tylko to, co nam jest wygodne, bo my tak czasami oczekujemy. Ja spotykam właśnie tych ludzi, oni to nie do nas, to nie do nas. Ja mówię, to daj marker, daj marker, no to mogę to wymazać, bo tego nie uznajesz, to możesz wymazać i to możesz wy wymazać i na koniec chcesz, żeby pod tym podpisał się Jezus Chrystus. Mówię, nie, podpisz się ty, Jan Kowalski. Dlatego Jezus ten cały wywód, o którym, w którym powiedział, że przyjdzie was wielu i powiecie to, to, to, to robiliście mocą mojego imienia, a ja wam powiem, że nigdy was nie znałem. On kończy ten cały wątek takimi słowami. Odejdźcie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, a to jest cała prawość. Nie można czegokolwiek odrzucić. Ja was błogosławię potężnym imieniem Jezusa i proszę, żeby On wielki dał wam miłość do słowa. Żebyście wzrastali w poznaniu Jezusa Chrystusa każdego dnia, żeby Jezus stał się waszą pasją, żebyście szczerym z sercem, ze wszystkich sił szli za Nim, bo to wszystko minie bardzo szybko. Naprawdę warto odkleić się od planety i, i mieć ten stan, stan tego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Nie by, bywa tak, że ja wypadam z tego pokoju, ale zawsze jest, jest jakaś przyczyna, bo rano się nie pomodliłem odpowiednio bo nie miałem społeczności z Panem. Wychodzę bez pełnej zbroi na ten okupowany teren i wtedy dostaję. Ale kiedy mam pełną zbroję Bożą, nic mnie nie odłączy od miłości Bożej. I czego Wam życzę, błogosławię Waszego pastora, mojego ukochanego brata, powiem dzisiaj odważnie i Was wszystkich, żebyśmy wzrastali i tam się spotkali w komplecie. Amen.